Przeczytam jeden wiersz z listu do Efezjan, z trzeciego rozdziału, wiersz dwunasty. W nim mamy ufną śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę w Niego. Gdyby ten wiersz gdzieś tam zamieścić, to prawdopodobnie nikt by nie wiedział, o co chodzi. Patrząc na kontekst tego wiersza, Widzimy, że apostoł Paweł mówi o naszym śmiałym przystępie do Boga w Chrystusie. Zarówno Żydów, jak i Boga, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, starców, dzieci, wolnych i niewolników, wszystkich ludzi. Apostoł Paweł mówi o Bożym dziele utworzenia Kościoła, powołania do życia ciała Chrystusa, przez którego dzięki Jego zasługom, dzięki Jego śmierci, zmartwychwstaniu, wstawiennictwie, Jego służbie, którą pełni dzień i noc bez ustanku, wstawiając się za swoim ludem, odkupionym Jego krwią, przed obliczem Boga. My w Nim mamy ufną śmiałość. Nie zarozumiałą śmiałość, że wchodzimy z jakąś nonszalancją i zarozumiałością. Nie. Wchodzimy z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Ale z ufną śmiałością. Ufając że przez Jezusa, dzięki temu, czego On dla nas dokonał, możemy zbliżyć się do świętego Boga, chociaż nadal daleko nam do świętości, praktycznej świętości. Jesteśmy święci w Nim. Jesteśmy uświęceni dzięki Jego dziełu, dzięki Jego krwi. I tu leży nasza ufność, nie w nas samych, nie w tym, że cały tydzień nie powiedzieliśmy żadnego złego słowa, nie zrobiliśmy nic złego i nie przyszła nam do głowy żadna zła myśl. Nasze serce było całkowicie od tego wolne. Niestety nie. Obawiam się, że mi się to nie udało i obawiam, że wam się to nie udało. I jeśli chcielibyśmy na tej podstawie zbliżyć się do Niego, no to powinniśmy się trząść ze strachu. Wtedy nie mamy śmiałej ufności, bo niestety w takiej czy w innej sferze, bardziej lub mniej, chybiliśmy celu. Brakuje nam jeszcze. Wciąż potrzebujemy przemiany w naszym życiu, wciąż potrzebujemy uświęcenia w naszym życiu. A więc nie zbliżamy się do Boga na podstawie naszych zasług, na podstawie naszych dokonań na podstawie tego, kim już jesteśmy tutaj, teraz w praktyce. Tutaj raczej korzymy się i szukamy Bożego miłosierdzia nad nami. Szukamy Jego przebaczenia, oczyszczenia, uświęcenia, Jego dzieła przysposobienia nas do większego podobieństwa do Pana Jezusa. Natomiast ta ufność, o której tutaj Paweł mówi, Zasadza się na dziele Chrystusa, na tym, kim On jest i czego On dla nas w swojej łasce i miłosierdziu dokonał. W Nim, przez Niego, przez to, kim On jest i przez to, co On uczynił, mamy ufną śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę w Niego, przez nasze położenie ufności w Nim. Przystęp do kogo? Przystęp do Świętego Boga. Przystęp do Króla ponad Królami Ziemi. Władcy, w którego ręku jest wszystko, co istnieje. Przez Niego, przez Jezusa, ze śmiałą ufnością. Kochani, wejdźmy w Bożą obecność. Wejdźmy przez Niego, przez Chrystusa do tego miejsca, w którym jest sam Bóg. Do miejsca najświętszego. Czytamy, że Chrystus przez ciało swoje, to jest przez zasłonę, otworzył nam wstęp do miejsca najświętszego. Do miejsca Bożej obecności. To nie jest tak, że my jesteśmy tutaj na ziemi, a Bóg jest wysoko w niebie. Z jednej strony jest to prawda. Czytamy, że Pan Jezus nauczył swoich uczniów modlić się Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ale w, tych, w tym zwrocie mamy zarówno bliskość, jak i dystans. Bliskość jest w tym określeniu Ojcze nasz jest bliskość, jesteśmy Jego dziećmi, a dystans jest, który jesteś w niebie. Ale czy Bóg jest ograniczony do nieba? Czy Bóg, który jest w niebie, jest tylko w niebie? I czy niebo go zamyka w całej pełni? Nie. Czytamy, że niebiosa niebios nie ogarniają naszego Boga. On jest tak samo w niebie, jak i na ziemi. Natomiast to określenie, który jesteś w niebie, uświadamia nam Jego miejsce świętości, Jego miejsce chwały, Jego miejsce majestatu, Jego wzniosłe miejsce na tronie wszechświata, który przedstawiony jest dla nas w taki sposób, że znajduje się w niebie. Wiemy, że tam nie ma jakiegoś fizycznego tronu. Mam nadzieję, że to wiemy, że to rozumiemy, że Bóg nie jest tak, jak człowiek ma ciało i siedzi na jakimś fizycznym tronie. To wszystko są obrazy mówiące o Jego władzy, o Jego majestacie, o Jego chwale. Więc kiedy Biblia mówi o tronie w niebie, który nawet niektórzy widzieli w swoich widzeniach, to są to obrazy dane ludziom, żeby zrozumieć pewne prawdy na temat natury Boga, który jest władcą wszystkich rzeczy, który zasiada wysoko ponad ziemią w sensie Jego majestatu, Jego chwały, Jego wyższości ponad tym stworzonym, upadłym światem. Więc tutaj mamy ten aspekt dystansu, rozumiemy, że zbliżamy się do Boga, który jest tak potężny, tak wielki, tak przewyższający wszystko, ale też zbliżamy się do Niego jako Jego dzieci umiłowane w Chrystusie i mówimy Ojcze nasz, Ojcze. I to jest bliskość. I ten wiersz mówi nam, że przez Jezusa w Nim mamy ufną śmiałość i przystęp. Możemy dzisiaj, kochani, w imieniu Jezusa, przez Jego zasługi, opierając się na Nim i na Jego dziele, z śmiałą ufnością modlić się Ojcze nasz, Ojcze nasz. Możemy złożyć przed Nim wszelkie nasze ciężary, troski, możemy ze śmiałą ufnością zbliżyć się do Niego i rozmawiać z Nim, tak jak dzieci z Ojcem czy z Matką. Śmiało, ufnie. Powstańmy, kochani. Módlmy się. Kochany Ojcze, dziękujemy, że gromadzisz nas na tym miejscu za Twoją łaskę, która dzisiaj pozwoliła nam wstać za siły, które nam dałeś, zdrowie, którym nas obdarzyłeś, chleb powszedni, którym wzmocniłeś nasze ciała. Panie, za wszelkie Twe błogosławieństwa duchowe w Jezusie Chrystusie, za ten swobodny, śmiały przystęp do Twojego tronu łaski, do Twojego majestatu, do Twojej obecności. Prosimy, byś pobłogosławił ten czas, który tutaj Spędzimy w modlitwie, spędzimy śpiewając pieśni dla Twojej chwały, spędzimy wpatrując się w Twoje słowo, szukając Twojej woli, szukając Twego Królestwa, szukając Twojego panowania w naszym życiu. Prosimy, byś przez Twojego Świętego Ducha tchnął życie. W to wszystko, co będziemy tutaj czynić, czego będziemy doświadczać, prosimy, by Twój Święty Duch dotykał każdego z naszych serc. Prosimy o dzieci, które są pośród nas, abyś do nich przemawiał, abyś je ku Tobie pociągał, abyś im siebie objawiał. Prosimy, Panie, o naszych braci i siostry, którzy są chorzy, którzy tylko słuchają nas ze względu na niemożliwość niemożność bycia tutaj z nami. Prosimy o Twoje działanie w każdym z naszych serc. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony i wesprzyj nas, prosimy Twym świętym duchem. Wzmocnij naszą wiarę, naszą ufność, naszą radość w Tobie. Napełniaj nas Twoim pokojem. Pomóż nam przeżywać Twą obecność owocnie. Błogosław nam, kochany Panie, Potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy i prosimy o Twoją przychylność, o Twoją łaskawość, o Twoje miłosierdzie dla każdego z nas. I oddajemy Ci hołd i cześć i uwielbienie i wywyższamy Ciebie, bo jesteś godzien wszelkiej chwały, godzien jesteś czci uwielbienia naszej miłości. Amen.